2000 years ago, 2000 years ago, the proudest poet was Chihuis Romanus Somm. Today, in the world of freedom, president of the United States, John Kennedy, in historycznej mowie of 26 czerwca 1963, he wyraził swoją solidarity with people, w którym do komunistyczny terror państwowy NRD odebrał wolność budowaniem granicznego muru berlińskiego. Jestem Berlińczykiem, powiedział John Kennedy say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world? Let them come to Berlin! There are some who say, there are some who say that communism is the wave of the future, Let them come to Berlin. And there are some who say in Europe and elsewhere we can work with the communists. Let them come to Berlin. And there are even a few. Jestem wolnym człowiekiem wykształconym w kulturze cywilizacji języków indoeuropejskich, doskonalących się od 12 tysięcy lat na terenach Europy, od Portugalii po Tybet i Syberię. Dlatego życzę postsyjonistom Dudy i Kaczyńskiego, Zawedami, Platonem, Menciuszem i Buddą, aby im się dobrze żyło. Po odstąpieniu od zamiaru budowania muru berlińskiego. Szczęść Boże Państwu. Przed mikrofonem we Frankfurcie nad menem Stefan Kusiewski na emigracji politycznej w Niemczech od 15 grudnia 1982 roku. Drugiego roku stanu wojennego w PRL podanie się do dymisji Andrzeja Dudy, fascynacja obłędem, pandemia psychozy, zniweczona rzeczywistość von Stefan Kosiewski, zdelegalizujmy PiS, radco Hoffman, studia Slawika et Hazarika, zarys, estetyki hazarów. that still lives with the vitality and the force and the hope and the determination of the city of West Berlin. Demonstration of the failures of the communist system. For all the world to see, we take no satisfaction in it. For it is, as your mayor has said, an offense not only against history, but an offense against humanity, separating families, dividing husbands and wives, and brothers and sisters, and dividing a people. Podanie się do tej misji Andrzeja Dudy. Dr. Andrzej Sebastian Duda winien oszczędzić wstydu całej szanownej rodzinie mojego kolegi po piórze profesora Jurka Kornhausera. Szanowny panie radco Hofman. odpowiadając na pańskie zapytanie wymiernie wypunktowane na Facebooku 20 godzin temu, nie sądzę, abym popełnił błąd w tytule akcjologicznej o ipso odpowiedzi mojej sformułowanej pro publico bono. Doktor Andrzej Sebastian Duda winien oszczędzić wstydu całej szanownej rodzinie mojego kolegi po piórze, profesora Jurka Kornhausera. Rozwijam dalej przy tym postawioną tezę szczegółową, ad 1, w stosunku do pańskiego pisma. Jeżeli stwierdzenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, orzekające, iż Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym przez prawo, Zostanie na wniosek Szanownego Pana Radcy uznany przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego za ważny, skuteczny i prawnie wiążący wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 listopada 2021 w sprawie Dolińska, Ficek i Ozimek przeciwko Polsce. 4, 9, 8, 6, 8, łamane przez 19 i 5, 7, 5, 11, łamane przez 19 to zięć profesora Julka Kornhausera, mojego kolegi po piórze, jak to się mówi, w określonych kręgach literackich, tak zwanej nowej fali w poezji polskiej XX wieku, dr Andrzej Sebastian Duda może sobie zbastować, wyluzować, zaprzestać z bajerką. To jest z występowaniem publicznym w roli najwyższego organu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Podanie się do dymisji Andrzeja Dudy może być, zgodnie z pana życzeniem, poprzedzone pochyleniem się doktora Prawa Dudy nad fundamentalnymi zagadnieniami poruszonymi w treści opublikowanego przez pana radcę zapytania. Ad... 2. Zawiązkowane pochylenie się zainteresowanego winno mieć miejsce, rzecz jasna. Po stwierdzeniu przez kancelarię prezydenta RP, że nie toczy się obecnie postępowanie, to przytaczamy z Pańskiego pisma, w przedmiocie stwierdzenia ważności wyboru Andrzeja Sebastiana Dudy na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej dokonanego w lipcu. W dniu 12 lipca 2020. Koniec przytoczenia. Brane tu pod uwagę ewentualne pochylenie się prezydenta Dudy nastąpiłoby niezależnie od oczekiwanego pochylenia się pierwszej prezes Sądu Najwyższego, doktor Habilitowanej Małgorzaty Manowskiej. Nad zapytaniem w punkcie czwartym przytaczamy. Czy pierwszy prezes Sądu Najwyższego podziela pogląd wyrażony w doktrynie, iż gdyby Sąd Najwyższy nie podjął w terminie uchwały o ważności wyboru prezydenta RP, wówczas, jak słusznie zauważył Eu Buczkowski, zaistniałaby konieczność zarządzenia nowych wyborów prezydenckich. I tu źródło przytoczenia Buczkowski, stwierdzenie, strona 231. Dalej, adres bibliograficzny. A jeśli pierwszy prezes sądu najwyższego takiego poglądu nie podziela, to z jakich przyczyn? Zapytanie. Nie podejmując się tutaj trudu rozwiązania problemów merytorycznych, zawartych w pytaniach piątym oraz szóstym, których potrzeba postawienia była jednak obowiązkiem zawodowym wykształconych i odpowiedzialnych ludzi, robiących w Polin, Dudy i Szewacha Weissa za konstytucjonalistów. Wyraźmy nadzieję, iż pierwszy prezes Sądu Najwyższego pochyli się w swoim czasie nad wyrażonymi w Pana Piśmie w punktach uwagami oraz odpowie, niezależnie od pochylenia się Andrzeja Dudy, na intrygujące wszystkich światłych obywateli. Rzeczypospolitej Polskiej pytanie czy podziela pani prezes, czy nie podziela, takiego czy innego poglądu i z jakich przyczyn. Prezydent Andrzej Duda patrzy Polakom prosto w oczy do kamery, tu fotka, yy, Marek Borawski, KPRP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Narada na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej 6 przez 9 fotka. Prezydent Andrzej Duda patrzy Polakom prosto w oczy do kamery i zapewne dlatego nie dostrzega nieobecności wicepremiera do spraw bezpieczeństwa państwa polskiego Jarosława Kaczyńskiego na naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Państwa 9 listopada 2021 a może szef partii Prawo i Sprawiedliwość i zarazem pełnomocnik spółki Srebrna z ograniczoną odpowiedzialnością ma w tej chwili ważniejsze powody do pochylania się przed podaniem się razem z Dudą do dymisji ze wszystkich stanowisk i z funkcji publicznych zajmowanych przez nich nie za darmo przecież. Zapewniam, a Bóg Wszechmogący mi świadkiem Iż nie, nie poddaję się przepraszam, żadnym emocjom i nie jest mym celem bynajmniej zaszczuwanie małych ludzi, którzy z własnej woli zapędzili się w kozi ogon. Tu przypisek. Doktor Jerzy Pluta zawnioskował w nowym wyrazie 1972 roku, piąty numer, piękne, chropawe zdania. Zatem powiada się tu niejako, nawiązując do kurtyki, w ogon poszły homoseksualne psy Kaczyńskiego, geszewciarza, banda nikrzemnych złoczyńców, nie w las i nie w kalkę zwrotu języka niemieckiego. Koniec przepisu. Dostrzegam rzeczy i zestawiam fakty. Reszta jest podawaniem się do dymisji przez sitwę budowniczego dwóch wieżowców we Warszawie, który zaklepał już w Sejmie spec ustawę o budowie zapory na wschodniej granicy, która ma kosztować Polskę cztery razy więcej za kilometr niż kilometr takiego samego muru berlińskiego, stawiany na Litwie. W tym samym zaś czasie, 9 listopada 2021 roku, delegacja radnych Warszawy ze zastępczynią prezydenta Trzaskowskiego i z wysokimi przedstawicielami państwa niemieckiego, na czele z ministrem pełnomocnym ambasady Niemiec, Martinem Kremerem, Mieli spotkać się pod pomnikiem Solidarności na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Mikołaja Kopernika dla uczczenia 32. rocznicy upadku pierwszego historycznego muru berlińskiego. Jarosław Kaczyński, żydokomunista nie lepszy od Honeckera, po 32 latach cieszenia się ze zjednoczenia Niemiec, rozdziela to, co jeszcze jest do rozdzielenia w Europie wolnych ludzi i narodów. Wznosi kanalia mur berliński, żeby oddzielić Polaków z Grodna od Polski, bo mu jeszcze prezydent Reagan. Wspomnika Solidarności we Warszawie nie powiedział, że przytaczam: Żadna broń w arsenałach światowych nie jest tak potężna, jak wola i moralna odwaga wolnych kobiet i mężczyzn. Jeszcze nie powiedział im Dudzie i Kaczyńskiemu prezydent Kennedy. Ich bin ein Berliner. Jarosław Kaczyński, sam wysoki na 152 cm, łapami magistrów historii Morawieckiego i Błaszczaka, wznosi długi na kilkaset kilometrów mur berliński. Bez ceregieli i bez konkursu. Bez balastu zbędnego offsetu. Jak mur na granicy z Meksykiem i w okupowanej Palestynie. Na granicy ze Strefą Gazy pochylają się wszystkie inwestycje i zakupy sitwy powojskowych Kasa, Abrams and Company. Wznoszone na słupy obajtków dwóch, imperialistyczny. Mur chiński żydokomunistycznego terroru w Tybecie Dalajlamy oraz w ojczyźnie Ujgurów. Zaiste mur barbarzyńców mordujących własną młodzież czołgami na placu niebiańskiego pokoju. 4 czerwca 1989 roku w dniu otwarcia w PRL-u prezydenta generała Jaruzelskiego pierwszego posiedzenia Sejmu zakontraktowanego bandycką zmową w Magdalence. Na budowie mafia planowo zarobi miliardy euro. Wyrwanej Komisji Europejskiej z gardła unijnej składki złupionej przez Angele Merkel w Grecji, pożarami w Portugalii, ręką anonimowych sprawców, wyłoży wdowi grosz na tacę zorganizowanego podziemia naród Słowacji, zapłaci Polska mafijny raket na drodze inflacji napędzanej niedebilnie przez Glapińskiego. Prezes PKN Orland Daniel Obajtek nie założył firmy budowlanej. Przytaczamy. Zapewnia rzeczniczka koncernu. Zdementowała rewelacje pojawiające się na Twitterze. Z kolei lokalni urzędnicy przekonują, że nazwisko Obajtek jest popularne w okolicach Pcimia. Czy prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zarejestrował firmę zajmującą się specjalistycznymi pracami budowlanymi i będzie starał się o rządowe zlecenie na budowę muru na granicy z Białorusią? Tak zasugerował poseł Marek Sowa, K.O., który na Twitterze pokazał zrzut ekranu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Z dokumentu wynika, że Daniel Obajtek z Pcimia założył firmę Dan Brook, której obszarem działalności są różne prace budowlane. Działalność została zarejestrowana 2 listopada tego roku, zatem kilka dni temu. Rewelacje markasowy podchwycili internauci. Głos w sprawie zabrała rzeczniczka Orlenu Joanna Zakrzewska. Panie pośle, prosimy o nieposzukiwanie taniej sensacji. Dla ścisłości wspomniana firma nie jest założona, ani nie ma nic wspólnego z prezesem, napisała na Twitterze. Pytana przez dziennikarzy, rzeczniczka konsekwentnie zapewniała, tu dalej przytaczamy, że zbieżność nazwisk jest przypadkowa. O tym, że nazwisko Bajtek jest popularne w Pcimiu, przekonywali dziennikarza Mariusza Gerszewskiego, urzędnicy gminy Wiśniowa, gdzie została założona działalność. Działalność mógł przez internet założyć każdy, a nazwisko jest w okolicy bardzo popularne. Pcim, gdzie ma być prowadzona działalność, należy do sąsiedniej gminy. Tak zrelacjonował swoje ustalenia dziennikarza Radia Dziennik, tak. Źródła wprost. .pl. Nie zaplanowano, a to koniec, przedzacznę już. Nie zaplanowano przemówień 9 listopada 2021 pod pomnikiem Solidarności w rocznicę tak zwanej kryształowej nocy w hitlerowskich Niemczech. Nikt zatem nie postawił jeszcze w polin zasadniczego dzisiaj systemowego pytania w tak zwanej Polsce po Magdalence, czy obajtek z pcimia, który robi za szefa Orlenu i obajtek z pcimia, który założył przecież nie bez potrzeby firmę do zbudowania muru berlińskiego na granicy Unii Europejskiej z Białorusią to rodzina? czy tylko przypadkowa zbieżność żydowskich nazwisk w Pcimiu. Czy Błażej Spychalski, przeniesiony ze stanowiska prezesa zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim na stanowisko sekretara stanu w kancelarii prezydenta Dudy, to rodzina z marszałkiem Wojska Polskiego w PRL-u Marianem Spychalskim? czy tylko przypadkowa zbieżność żydowskich nazwisk. Czy Lech Kaczyński z grupy Windsor i Jarosław Kaczyński ze spółki Srebrna to rodzina, czy tylko przypadkowa zbieżność żydowskich geszeftów Kujdy, Tewu Ryszard, Bejdy i Bójdy i księdza Sawicza ze spółki Srebrna, zatrudnionego we Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Gdańska przez Adamowicza, skremowanego po milionowych geszeftach w Lipsku na terenie byłej NRD, jak Jan Kulczyk, syn Henryka, z Wojskowych Służb Specjalnych po wszystkim. Czy generał MO Milicji Obywatelskiej, Milewski, od afery żelazo zastępca Jaruzelskiego w biurze politycznym Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej to rodzina z Milewska-Duda, matką Andrzeja Dudy, czy też tylko przypadki tak chodzą po ich rodzinach. Jednomyślność w malowaniu fałszywego obrazu prowokacji na granicy z Białorusią jest dowodem na trzymanie sztamy przez sitwę z Magdalenki. Nie trzeba było na dwa lata przed zawarciem zbrojnego spisku w Magdalence 89 roku dedykować Pitawala Widackiego następcom Blumensztoka. Wacholca i Olbrichta, a żeby robić od 1990 do 1992 za wiceministra spraw wewnętrznych, tak zwanej Polski po Magdalence, a potem jeszcze od 1992 do 1996 za ambasadora RP na Litwie. Natomiast trzeba wiedzieć o tym, iż dysponujemy dzisiaj wiedzą dowodową, o bandziorach aktywnych w dokonaniu zamachu stanu, którego celem było zlikwidowanie państwa PRL, jak i o współczesnych spiskowcach, którzy po rozmontowaniu systemów państwowych w Unii Europejskiej poświęcają się już tylko mnożeniu prywatnych majątków kosztem pauperyzowanej ludzkości zastraszanej depopulacją, pandemiami psychozy i gliwickimi prowokacjami na granicy z Białorusią. Szanowny panie radco Hoffman. serdecznie zapraszam pana do obejrzenia na państwowych serwerach trzech bardzo krótkich filmów, które gebersowskiej propagandzie Müllera Wybitnie żydowskiego nazwiska używa rzecznik rządu Morawieckiego specjalnie chyba tylko po to, żeby ukryć przed Polakami chaldejską etymologię nazwisk ludzi robiących za polskich urzędników kancelarii prezydenta Dudy. Jankę, Kumoch, Soloch to poszerzona lista anunaki. Tu. Przypisek można skorzystać dalej, zapoznać się z całą listą poszerzoną kancelarii kierownictwa, kancelarii prezydenta. Znalezionym po 1994 roku na stanowiskach archeologicznych w Gebykli Tepe, Turcja. Organicznym szczątkom pochodzącym z kurdyjskiej Anatolii nauka określiła datę przedmiotowego zaistnienia na tym świecie w latach 900, 9600 do 8800 przed Chrystusem. Po przebadaniu węgla rozpadającego się w odkopanych tam pestkach, czyli nasionach roślin i resztkach fragmentów kości gazeli i wołów. Calibrite Fiercyn, c. Stąd także i monumentalnym kręgom, ustawionym w tym właśnie miejscu z kamiennych filarów, dochodzących do blisko 6 metrów, ważących często ponad 5 ton, ciosów skalnych o kształcie odczytywanym pospiesznie, jako nachylona litera T, wielkie, Przypisano bezkrytycznie oraz prostodusznie, albo wiem szczerze, i z całkowitą nieomylnością pewności tak zwanej klasycznej nauki akademickiej, zbudowanie ich w tym samym czasie 12 tysięcy lat temu. Przez jeszcze nie ucywilizowanego, wszak analfabetę, myśliwego i zbieracza, nieznającego wtedy ciągle na terenach między tygrysem, a eufratem, żadnych tak zwanych ogólnych pojęć. W tym także pojęcia pracy i pojęcia zaczynającego się na literę te wielkie właśnie, teokracji, którą niezbyt zresztą szczęśliwie, z wielu względów słusznie skryci, farmazoni wyparli perfidnie po tak zwanej rewolucji francuskiej Pojęciem demokracji od greckie demos, lud, kratos, władza. Dosłownie rządy ludu, ludowładztwo i jeden z typów ustroju państwa, zakładający jakiś tam udział obywateli w sprawowaniu władzy. Wielkimi budowniczymi, konstruktorami megalitycznych kręgów bogato ozdobionych niezwykle plastycznymi płaskorzeźbami, mieli być zatem, zdaniem poważnych ludzi nauki, uczonych doktorów i profesorów, patrz linki powyżej podane, prehistoryczni ludzie, nawet nie samouki, nie autodydakci, utrzymujący się przy życiu na sposób mniej więcej bardzo dobrze oddany na tak zwany chłopski rozum i opisany piórem już w XIX wieku przez Fryderyka Engelsa w pracy dającej po dziś dzień podwaliny obowiązującemu kanonowi światłej myśli postępowej, żydomasońsko-marksistowskiej, podstawowej lektury warsztatowej, członków ezoterycznych kręgów, loży wolnomularzy, iluminatów trockistowskich, mętnej wody po kisielu, rodem ze żydokomunistycznej grupy Windsor, prowadzonej na rewizjonistyczne słupy korowców Lecha i Jarosława Kaczyńskiego, w polin Andrzeja Dudy i Szewa Hawajsa. W tak zwanej Polsce po Magdalence grupy Habsburg na słupa, Aleksandra Kwaśniewskiego, TW Olek, kwacha tej drugiej sitwy, a nie ostatniej, badanej przez prokuratora w USA i tak dalej, który to syn żydowskiego fabrykanta, Engels, oddał wonej monumentalnej, obrazowo mówiąc, księdze tablic zatytułowanej o pochodzeniu rodziny. Własności prywatnej i państwa. Tak samo łatwym, prostym i przyjemnym w obsłudze, w użytku, powszechnie dostępnym dla każdego umysłu, jako tako praktycznego, sposobem na wydrę, między nami zwanym, zostały zbudowane, wzniesione na blisko 200 hektarach gruntu przedodłogowego, jeszcze pierwsze w historii ludzkości. Megalityczne kręgi, jak ręką ludzką zwierzęta złapane wtedy, y, także zwyczajnie, bez pomocy narzędzia. Istoty żywe, niższe produkty ewolucji darwinowskiej, odławiane niczym je siotry przez niedźwiedzi na Alasce, przez nieznających odzieży nagich ludzi. Niepiśmiennych zbieraczy i połowiaczy ryb i raków Na obszarach całości słodkich wód, A także słonych wód niebieskiej planety Oraz uśmiercane na każdym lądzie w codziennych łowach Podnoszone naturalnie do ust ze znajdywaną nosem Co krok aromatycznie odurzająco kuszącą padliną niczym marzanka wodna galium od której kumaryną upajać musiał się po tysiącleciach, vercingo te, vercingo Vercingetorix, który walkę o wyzwolenie Galii spod najazdu Cezara i panowania Rzymu rozpoczął od wymordowania w dzisiejszej Marsylii kupców żydowskich, którzy opijali mu winem całą Galię, powszechnie i bezlitośnie tak samo jak w Rzeczypospolitej Szlacheckiej, Żydowscy arendarze dokonywali zagłady chłopów polskich po karczmach, pogrążając opitych w długach, których śpiący nigdy nie zaciągnęli. Nie na żarty karczmarz, głodny mieszkaniec ziemi, nie wybrzydzał rzecz jasna jeszcze, rozpoznając boskim powonieniem krzywonosa, termin przydatności strawy. Cymes do spożycia z czosnkiem, cebulą i owocami, po które wystarczało schylić się jak uchodźcy polskiemu po nielegalnym przekroczeniu granicy do Niemiec i Francji. XIX-wiecznemu Polakowi na emigracji politycznej we wierszu Cypriana Kamila Norwida pochylającemu się po poetycką kruszynę chleba. Podnoszoną z ziemi przez poszanowanie zadarów nieba. Obraz jabłek podnoszonych z podrajskich drzew, zrywanymi garśćmi całymi z krzewów i krzewinek zjadanymi z roślinami bogatymi w przeróżne witaminy, czy choćby tylko z korzeniami, zawierającymi odżywcze składniki mineralne, kojarzymy tu z tak niezbędnym w tych dniach. Ostatnich pochyleniem się pierwszej prezes Sądu Najwyższego, ale i w pierwszym rzędzie pochyleniem się pierwszej osoby w państwie, Andrzeja Dudy, nad wyrażonymi w piśmie pana radcy w punktach uwagami, aby się miał taki, o co oprzeć z innymi przed męskim podjęciem decyzji jak ostatnio pochylił się przed mocą argumentów prokuratury i podał bez ociągania do dymisji żydowski kanclerz Austrii. Kurz. Po polsku krótki. Tu przechodzimy dalej. Mędrcą świata tego prawdziwym magom haldejskim zaiste finansowanym z w Unii Europejskiej zidentyfikowano trzy główne motywy symboliczne. Pierwszy dotyczy ogólnej, pierwsza dotyczy ogólnej troski o penisa, człowieka i zwierzęcia, co pozwala nam mówić o farocentryzmie, w przeciwieństwie do szeroko rozpowszechnionego założenia, że wcześniej rolnicy na Bliskim Wschodzie kładli nacisk na kobiecą formę. Płodność i, i płodność. To przytoczenie. Tuling. Tajemnicze torebki bogów sprzed 12 tysięcy lat, zarys estetyki Hazarów, on Stefan Kosiewski, Słodzjasławika, et Hazarika. Chociaż y, pewnie nie jesteśmy stowarzyszeniem aniołów, to jednak nam idzie, pomyśli Jarosława Kaczyńskiego, fascynacja obłędem, pandemia psychozy, zniweczona rzeczywistość. Szkice z dziejów kultury, religijnej. Ksiądz Daniel Olszewski. Przytaczamy. Nie ma drugiego dzieła, które miałoby wpływ tak głęboki na kulturalne środowisko chińskie. Stało się ono wkrótce dziełem klasycznym i było w Chinach używane jako podręcznik Moralności. Koniec przytoczenia. Wzniosły ideał humanizmu, posiadający kształt piramidy, ze ziemią jako podstawą i niebem, tym jako szczytem, od którego bardziej zależy szczęście człowieka niż od wszystkich relacji międzyludzkich oraz uwarunkowań życia, przejął mencjusz z wykształceniem od szucy, jednego z uczniów konfecjusza. Przepraszam. Wiara i zaufanie do woli nieba w połączeniu z, yy, z wykształceniem odszuci jednego z uczniów konfucjusza wiara i zaufanie do woli nieba w połączeniu z humorem i powagą aktywnością i pokojem wypełnianiem zadań codziennych jestem polakiem więc mam obowiązki polskie ramandowski Prowadzą do zrealizowania celu życia dobrze wychowanego człowieka, do osiągnięcia boskiej harmonii przy umiłowaniu dobra i piękna. Głównie na drodze obcowania z poezją, kiedy cnoty stają się drugą naturą człowieka. Funkcjonują spontanicznie. Powiedzmy, bazując na wartościowaniu bezpośrednim, bliższym intuicyjnemu. Cztery cnoty fundamentalne stanowią uniwersalnie i dla nas dzisiaj, w XXI wieku, cztery niebiańskie filary wzniosłości człowieczeństwa. A to Życzliwość, Sprawiedliwość, Uczciwość I roztropność. Dojrzewać do kultury moralnej, Rozwijać się duchowo, Osiągać doskonałość ludzkiej natury, Może taki ojciec i matka, Syn, i córka, który pragnąc jedności życia rodzinnego, ma przed oczyma duszy niebiańską triadę. Ojczyzna, nauka, cnota. Przytoczmy kilka zdań wartościujących niebopolitykę Mencjusza słowami księdza doktora Daniela Olszyńskiego. Myśl religijną mencjusza można określić jako filozofię prawa naturalnego. Stwierdza on przede wszystkim, że natura ludzka jest dziełem nieba, a zatem musi być doskonała sama w sobie. Według mencjusza poznawanie i udoskonalanie własnej natury stanowi drogę, która prowadzi do poznania nieba. Każdy powinien udoskonalać własną naturę w nieskończoność. Ten rozwój dokonuje się w kontekście konkretnych uwarunkowań życia i poprzez wielorakie relacje międzyludzkie. Istota bytu ludzkiego, to zdaniem Menjusza. Jego uzdolnienie moralne i intelektualne. Bez rozwijania własnej inteligencji, własnej woli, człowiek stałby się podobny do tygrysa lub wilka. Męcjusz stwierdza stwierdzał człowieka istnienie pewnych elementów wspólnych ze zwierzętami, na przykład potrzeba jedzenia. Lecz twierdzi jednocześnie, że nie żyjemy po to, by jeść, ale jemy po to, by żyć. Według Mencjusza żyć znaczy żyć jak człowiek. Koniec przytoczenia z księgi Szkice z dziejów kultury religijnej księdza Daniela Urszewskiego. Bogiem, a prawdą, niebo polityka Polski na emigracji politycznej od 15 grudnia 1982 nie napotkała jeszcze zwierzęcia żyjącego po to, aby jeść. Ale jedzą stworzenia Boże po to, aby żyć. Pies i krowa nie ulega reklamie telewizyjnej nie obżera się i nie opija do nieprzyzwoitości, zawłaszczając dla siebie dobra i prawa stanowiące wspólną, naturalną własność ogółu. Nie wprowadza żadna świnia dla siebie rozdzielczości majątkowej w rodzinie tylko po to, żeby cwanie uniknąć płacenia podatku jako świnia, kandydować jeszcze na stanowisko głowy państwa, premiera tzw. Polski po Ręce, ministra zdrowia itd. Zmiana porządku świata na lepsze, zmiana paradygmatu musi odbywać się na drodze naprawy obyczajów, nie zaś na drodze poprawy klimatu, drogą handlowania na giełdach miliardami ton CO2, stanowiącymi produkt wymyślony przez banksterów. Nie jest naturalną rzeczą budowanie murów berlińskich w kratkę po całej planecie. Nie należy do ludzi życzliwych, głównodowodzący wojskami prezydent Andrzej Duda. Jeśli na ekranie telewizyjnym w Biurze Bezpieczeństwa Państwa ogląda z innymi mężczyznami filmy, na których żołnierze Wojska Polskiego, policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej rozpylają dzieciom i matkom tych dzieci, przebywających na terytorium sąsiedniego państwa, Republiki Białorusi. Trujący gaz bojowy prostowoczy. Broń chemiczną, której rażenie poznałem na własnym ciele podczas prowokacji ubeckiej w Sosnowcu na pogoni 1977 roku. Odbity wnet, Dziwnym trafem z komisariatu przy ulicy Żaromskiego przez kilku kolegów, studentów polonistyki, a jednocześnie płatnych agentów SB, których zadaniem operacyjnym było tego dnia otwarcie mi oczu gazem pieprzowym na rzeczywistość, w której pieprzony agent i kapuś może wyprowadzać za rękę od tak sobie, po prostu, z pomieszczeń policji czy milicji naówczas, każdego wyznaczonego człowieka poddanego ogniowej próbie. Nie jest sprawiedliwy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, jeśli nie dostrzega krzywdy cudzych dzieci, uciekających spod Napalmu we Wietnamie albo spod głodu w Afganistanie, z którego prezydent Duda wyprowadził niedawno Wojsko Polskie. To dzisiaj niewiedzące, za co właściwie ginęło w górach Afganistanu. Bądź przecie nie za wolność waszą i naszą. Nie jest sprawiedliwy minister Kamiński, prowokator gruntowy Lepera, ułaskawiony bezprawnie przez kolegę Dudę. Nie jest sprawiedliwy młodzianek, robiący łatwo karierę po lewicy i prawicy kolegi prezydenta. Jeszcze nie widział, bowiem młodzian Listy nazwisk ludzi zastrzelonych na granicy, na tablicy pamiątkowej przy budynku Reichstagu w Berlinie. Jak ja zobaczyłem nazwisko nieznanej mi obcej panienki Fräulein Marieta Jirkowski, Kilka miesięcy po przylocie w stanie wojennym do Frankfurtu samolotem Lufthansa za porozumieniem wysoko układających się stron PRL-RFN, z pieczątką przebitą w paszporcie, upoważniającą do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL bez prawa do powrotu jako tak zwany kontyngent flüchtling. Nie jest sprawiedliwy, nieludzki rząd morawieckiego! Który nie respektuje konwencji genewskiej z 1951 roku, która obowiązuje wciąż ten bezprawny rząd, tzw. Polski po Magdalence. Nie jest uczciwy, kogo nie stać na uczciwość, dla bliźnich, roztropności. Za siebie. Z Panem Bogiem z Frankfurtu nad Menem, mówił Stefan Kosiewski. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i cierpliwość. Glichaw he was Romanus song today in the world of freedom the proudest boast is is being a liberator i uh i i appreciate i appreciate My interpreter translating my German.